No, Siemanko, w tych jesteś? Siemanko. Aha, no dobra, to trudno. No dobra, spoko. No, szczała. Okay. Siemanko, alo, bu się kłania. Ty, słuchaj, zmontujesz mi kręgę jakąś. Gdzie? Aha, kurwa. Ty, a kurwa, ale to ty będziesz na do której? <gry> to kurwa, możemy się dopiero na jutro ustawić w Może ma jakiś pomysł? No kur... No dobra, spoko, no to ja się ewentualnie jutro odezwę, no bo dzisiaj to kurwa ty, ja tam do długo można kurwa dzwonić? Nie? Aha. Dobra, spoko, no to nic, jutro się odezmę. No, strzałeczka. O 6 rano. No uciec. Mówi, ma, dobry, w kurwa, w domu, ale... Kurwa, szkoda. Cześć, p... kłania. Ty, słuchaj, zmontujesz mi, p... Po... E, Aha, kurwa, a nie wiesz do kogo tam można kręcić? dobra, spoko, to na raz. No cześć dupa! Gdzie jesteś? Dodomczu, ty słuchaj, masz jakieś d**o zmontowania. Aha, a masz jego nowy numer? To puść mi kurwa SMS-em. No jestem u mg -ta. No. Cześć, poszkodzisz? się poszkodzisz? Ty zmontujesz mnie jakoś że potrzebujesz No, w tej chwili jestem na K. Ale mogę podejść. Samochodu niestety nie ma No, postaram się dojść, ale może być kurwa dłużej, 25. Dobra? No to luzik. Dobra, do zobaczyska.